Dziękuję, na Mełaczewski, za słuchania Radia 9 Lubin. Mojemu imiennikowi, wielkiemu bokserowi, który gościł w Lubinie na Gali Boksów Kubrumalenie, dziękuję za rozpoczęcie podcastu. Przed mikrofonem, oczywiście, Darek, audycja numer 141. Słuchacie podcastu Radio 9 Lubin. Za oknem mamy już prawie że zimę, biało, temperatura spadła poniżej zera. Nagrywam tą audycję w niedzielę, 28 listopada. A co w dzisiejszej audycji? Będzie m.in. o łapówkarstwie i o tym, co nielegalnego można mieć w Detroit. Oczywiście można za to później słono zapłacić. Będzie też wizyta w klubie Piór, ale na początek krótki wywiad właśnie z Darkiem Michalczewskim. Zapraszam do słuchania. 20 listopada w sobotę w Atrium Kuprumaryny zagościł po raz drugi już ring bokserski. Odbyła się kolejna gala boksu. Gościem specjalnym był Darek Michalczewski. Darek Michalczewski. Witam serdecznie. Pierwsza wizyta w Lubinie? Pierwsza. Bardzo fajnie, bardzo Byłem na koszykówce u prezesa na CCC. Dużo nie widziałem, bo to nie było. Byłem u dzieci na treningu u chłopaków. Bardzo miło. Miło mi, że swoich kolegów znowu zobaczyłem... Po tylu latach, po ponad 20 latach i Włodka Zgierskiego, i Wojtka Misiaka. Bardzo się cieszę. Trenerów różnych, którymi, tutaj, trenerzy, którymi trenowali jako Juniora. Czyli tak naprawdę miłe wspomnienia i dobry boks w Lubinie. Bardzo fajnie. Na ringu stoczono kilka walk. Gala boksu cieszyła się jak zwykle bardzo dużym zainteresowaniem Lubinian. A już teraz zapraszam na korespondencję zagraniczną prosto z polskiego Detroit, później wizyta w klubie Piór.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 Podcast. Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki. www.polskiedetroit.com Przed mikrofonem Łukasz Witkowski. Jedna ze stacji telewizyjnych tutaj lokalnych w Detroit taki, zrobiła takie małe dochodzenie i okazało się, że w mieście Detroit, no w mieście bardzo biednym, bardzo skorumpowanym swego czasu i, i z dużym naprawdę procentem bezrobotnych, prawie 35%, można za 250 dolarów za darmo podłączony prąd, e, jest człowiek, który tym się zajmuje, 250 dolarów, facet wchodzi na słup, e, podłącza wszystko, e, no i tyle, i macie po prostu prąd za darmo, żadnych rachunków, żadnych innych kosztów, tylko 250 dolarów. Minusy e, takiej imprezy? E, no cóż, e, po pierwsze facet może zginąć, bo nie jest on oczywiście elektrykiem, tylko człowiekiem, który to robi wszystko na lewo zresztą stacja telewizyjna w swoim materiale pokazywała, że czasami ten prąd z linii średniego napięcia jest czy niskiego napięcia jest prowadzony do domostw do gospodarstw domowych, do prywatnych domów na zasadzie takich kabli, które zapewne wozicie w swoim samochodzie w bagażniku, kiedy macie problem z akumulatorem samochód nie chce, czy Wam, czy komuś spotkanemu na parkingu jakimś nie chce odpalić to wtedy właśnie te kable używacie, nie wiem jak one się w Polsce nazywają tutaj mówimy na nie jumper cables a, I właśnie w ten sposób człowiek podłączał, e, podłączał e, prąd, e, te klemy, te takie zaciski podłączone, podłączone do e, linii niskiego napięcia no i później ten kabel gdzieś tam niżej idzie już do, do czyjegoś domu. Bardzo niebezpieczna sprawa. Bardzo często zdarza się też, że te kable po prostu są wyrywane z no nie wiem, z jakichś tam a, zabezpieczeń, nie, nie są podłączane tak jak trzeba, no i leżą po prostu na ziemi. Możecie sobie wyobrazić co się dzieje, gdy taki kabel E, niezabezpieczony i, i, i pod napięciem e, jest na, na, na ziemi Spadnie deszcz czy, czy, czy jakiś śnieg To no, możecie sobie wyobrazić e, No ale tak jak mówię, no, 250 dolarów I naprawdę to jest e, dla wielu, wielu ludzi bardzo dobra, e, bardzo dobra oferta Jak najbardziej nielegalna No ale jeśli nie mają pieniędzy na normalną elektrykę A nie stać ich na nic innego Chociaż z drugiej strony, no może nie bronię tych ludzi teraz, e, po prostu informuję. E, no ale ja pamiętam, że e, kiedy przyjechaliśmy e, 10 lat temu do Detroit, e, w naszym pierwszym domu, mieszkaliśmy w mieście Detroit, e, miałem adres Detroit, miałem pra na prawo jazdy miałem napisane Detroit, także teraz już wiadomo, żyję na Przedmieściach, ale kiedyś mieszkałem w Detroit no i pamiętam dom, który wynajmowaliśmy nie płaciliśmy żadnych rachunków, ani za wodę ani za gaz, ani za internet, ani za telewizję ani za prąd no i kiedyś z osobą, która wynajmowała nam ten dom, rozmawiałem i powiedziałem, słuchaj, no już minęły trzy miesiące, czy my nie mamy płacić za jakieś rachunki, no bo w sumie nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że po pół roku przyjdziesz do mnie, dasz mi jakiś bardzo, bardzo wysoki rachunek. No i ten facet powiedział, słuchaj, jeśli chcesz płacić, to możesz płacić, a jeśli nie chcesz, to siedź cicho. Więc poszedłem za jego radą i, i siedziałem cicho. Nie wiem, jak to było wszystko załatwiane, no ale wiem jedno, że przez cały okres, gdy mieszkaliśmy nie właśnie w tym domu, ani razu nie zapłaciliśmy za Jakiekolwiek rachunki, teraz mogę o tym głośno powiedzieć, nie mówię u kogo mieszkałem, ale sytuacja właśnie taka była No i tyle, także w Detroit naprawdę dziwne rzeczy się dzieją A co najciekawsze, no chociażby Camcast, czyli internet, teraz także i telewizja i, i telefony no cóż, kiedy zakładałem internet w drugim domu, w którym mieszkaliśmy na terenie tutaj metropolii Detroit w drugim od przyjazdu naszego z Polski była taka sytuacja, że przyszedł facet, rzeczywiście serwisant z Comcastu, założył nam internet no i pyta, czy chcemy też telewizję ja mówię, że nie, nie, nie chcemy telewizji on mówi, ja ciebie rozumiem, że ty nie złożyłeś zamówienia na telewizję, ale jeśli chcesz, to za 50 dolarów mogę ci podłączyć telewizję, ja mówię ja w sumie na telewizji za bardzo nie oglądam, ale będziesz miał wszystkie kanały Ja mówię, no to dobrze, no ale 50 dolarów miesięcznie on ja mówi, nie, płacisz mi 50 dolarów jednokrotnie i masz telewizję A jeśli ktoś wyłączy Ci tą telewizję, to jest mój numer komórki, zadzwoń do mnie, a ja przyjdę i z powrotem włączę I rzeczywiście tak było Także tutaj, gdzie teraz mieszkam, na, na przedmieściach, taka sytuacja nie może mieć miejsca A w Detroit jak najbardziej Także no z jednej strony dla tych, którzy nie mają pieniędzy to yy, dobre, no ale z drugiej strony no... A później dla tych płacących i dla tych uczciwych myślę, że mogą być jakieś problemy i zwiększone rachunki właśnie przez tych, którzy, którzy nie płacą. No dobrze, mówię cały czas o złej sytuacji ekonomicznej w stanie Michigan. Władze stanu ostatnio zakwestionowały skuteczność i w ogóle zasadność przeprowadzania kampanii reklamującej stan Michigan. Oczywiście ta kampania nie jest przeprowadzana w stanie Michigan, tylko i w Illinois, i w Ohio i w Indianie i zachęca właśnie mieszkańców tych stanów do tego, żeby przyjeżdżali do Michigan. Kampania nazywa się, jest pod taką nazwą Pure Michigan. Oczywiście możecie znaleźć linki do strony tej kampanii na stronie polskidetroit.com ale ostatnio powstała też strona Not So Pure Michigan czyli parodie dotyczące stanu Michigan. I naprawdę bardzo ciekawe, nie Niektóre bardzo śmieszne, niektóre no może mniej śmieszne, ale, ale też prawdziwe. E, także serdecznie zapraszam, notsopuremichigan.com e, i rzeczywiście no, możecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda e, Michigan. E, jedna z moich ulubionych to Royal Oak, e, odcinek z 8 września. Obejrzyjcie, zobaczcie, jak wyglądają ludzie, którzy e, spotykają się i przechadzają po ulicach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 Wymasować, odpocząć, zrelaksować się i napić się na końcu przepysznej kawy z firmowego ekspresu. Tylko w naszych audycjach. Kluby PURE Health and Fitness, z których jeden o statusie platynowym mieści się w Lubinie właśnie w kuprumarenie, każdego dnia pomaga tysiącom ludzi w całej Polsce zmieniać ich życie na lepsze. Innowacyjna formuła klubu gwarantuje trening na sprzęcie najnowszej generacji, a do zajęć cały czas wprowadzone są nowsze formy treningów grupowych, jak też indywidualnych. Jest to jedyny klub fitness w Polsce, w którym prowadzone są zajęcia Jukari fit to fly Klub posiada również swój portal społecznościowy w internecie. Pod adresem www.purelife.pl każdy może dołączyć się do klubu i stać się częścią piór. W klubach wyznawana jest zasada, że relaks jest równie ważny jak aktywność fizyczna. To właśnie w Pure Health Fitness w Lubinie znaleźć można m.in. saunę, łaźnię parową, aromaterapię, basen, jacuzzi oraz gabinet beauty spa, w którym możemy oddać się różnym masażom, zabiegom kosmetycznym, a nawet zabiegom spa na całe ciało. Jest też zakład fryzjerski. Po treningu można udać się do przytulnej kawiarence, gdzie w miłej atmosferze, przy dobrej muzyce można odpocząć i porozmawiać ze znajomymi lub nawiązać nowe przyjaźnie i znajomości. Do dyspozycji członków klubu Pure Health and Fitness jest także kafejka internetowa oraz wypożyczalnia filmów DVD. W co wyposażone jest Centrum Pure Health and Fitness w Lublinie? Przede wszystkim ćwiczenia na platformie Core Training, zajęcia w... Jukari fit to fly jest to najnowsza forma treningu grupowego w Polsce, tylko w piór właśnie. Nowoczesny sprzęt do ćwiczeń cardio każde urządzenie ma wbudowany ekran telewizyjny, wielofunkcyjne systemy do ćwiczeń siłowych, ogólnodostępne zajęcia grupowe, jest oczywiście basen, sala do spinningu, sauna, jacuzzi, wspomniana łaźnia parowa, pomieszczenia relaksacyjne, całość klubu jest sklimatyzowana, Ważnym elementem do wspomnienia jest to, iż Pure Health and Fitness został nagrodzony tytułem najlepszego operatora sieciowego fitness w roku 2010. W klubie Pure Health and Fitness ważnym elementem jest także trening personalny. To właśnie trener personalny, umożliwi bezpieczny i możliwie najszybszy powrót do formy po dłuższej przerwie wskaże nam najlepszą drogę do wymarzonego sukcesu, będzie mentorem do lepszego i zdrowszego stylu życia aby zostać członkiem klubu Piór Health and Fitness nie ma nic prostszego wystarczy udać się na trzeci poziom kupromareny. wszystkiego dowiecie się zarówno w recepcji jak też od konsultantów i konsultantek a ja zapraszam do kolejnych wizyt w klubie Piór już w następnych podcastach A na koniec utwór muzyczny dedykowany dla wszystkich polskich podcasterów ARTE i polski podcasting. ta, ta, ARTE polski podcasting 2010.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 To wszystko się zaczęło dokładnie po tym jak Jacek Katyniak wprowadził podcast w nowy wymiar, w ten pierwszy raz w Stanach. Pierwszy raz na iPhone'ie to polski Detroit. Tydzień w tydzień, tak jak gonie, goni fakty ciekawostki Ze Stanów i Polski od pięciu lat no stop Nawijał Łukasz Witkowski możesz nie być orłem. Jak Dawidziński Filip, może stać się orłem.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 Wszystkie to darmo rozgór, jak kasty